To też moje uwielbienie ma tak wyglądać. Wiecie, że w tym wszystkim jest cały zakres spontaniczności. Tu jest spontaniczność. Ale ona jest jakby włożona w to wszystko. Że Bóg wyznaczył granicę Izraelowi. Mówi w tym, w tych granicach, rozumiesz, rób ta, co chce tak. Ale w tych granicach, Bóg wyznacza granicę, wstawia się w granicę i mówi, dawaj do przodu. I tak więcej nic nie zrobisz. bo za granicę nie byłaś. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj modlili o przełomy, żebyśmy się modlili o przełomy w sferze modlitwy, w sferze uwielbienia.